Wydaje ci się, że to już jest koniec, kurwa, że, że niczego nie osiągniesz, że, że nic się nie zmieni, się nie zmieni, kurwa, że nie wyrwiesz się od nich, bo masz dosyć tego, tak, myślisz, że, że tak będzie, kurwa, zawsze, że żeby zostanie z tymi starymi, kurwa, do końca swego życia. Ale wiesz, że ty tak nie chcesz, że ty... Chciałbyś normalnego życia. Chciałbyś, kurwa... Wyrwać się od nich, nie widzieć ich, nawet przez tydzień czasem. Bo nie oszukuj siebie. Masz dosyć siedzenia z nimi. Wysłuchiwania. Racji każdego, kurwa, bo nie masz swego życia. Każdy ci współczuje. Każdy ci stara pomóc, ale ta pomoc kuźba nic nie daje. Bo ja się dołuję przez to, kurwa, że, że uważam, że się nic nie zmieni, że wszystko straciłem. Że wszystko zaprzepaściłem. Że przepaściłem za młodu, kurwa, bo, bo mnie niczego nie nauczono. Że na tych podstawowych rzeczy mnie nie nauczono. Że sobie nie poradzę, kurwa, w tym życiu. Tego się obawiam. I to mnie tak, kurwa, dołuje, że że mam dosyć, że uważam, że to jest jeden wielki koniec, jeden wielki szpider. Że, że już nic nie będzie, kurwa, że już tak zostanie i cześć. I mam w dupie te kasę, czy ja ją, będziemy mieli po 20 tysięcy, 30, czy 50, 60. Bo tu nie o to chodzi. ale czujesz się podłamany, kurwa. Każdy, kto ci gada, każdy ci współczuje. Każdy ci gada zrób to, przyrób tamto, ale to, kurwa, nie jest takie proste. Nie jest takie proste. I przez to ty płaczesz i dołujesz się, kurwa, bo masz dosyć. Dosyć patrzenia na nich, dosyć patrzenia na starych. Błudzenia się co rano. Śniadanko pod nosek. Pićku pod nosek, śniadanko pod nosek, Wszystko kurwa pod nosek, Bo sam niczego kurwa w życiu nie potrafisz. I to cię tak kurwa boli. Że sobie nie radzisz. I będziesz się czuł później tak. Jeśli nic z tym nie zrobisz. Że kurwa bez, bez umiejętności samoegzystencjalnych, bez kurwa żebyś sobie poradzić w tym życiu, że jak kurwa ich zabraknie, to byś sobie poradził jakoś. To cię też boli, tak? Boli cię, że musisz z nimi żyć, musisz kurwa tylko wysłuchiwać. naprawdę w, ludzie wy, wy może nie wiecie jak to jest kurwa ze mną bo ja nikomu nic nie mówię staram się nie mówić bo nie chcę kurwa nikomu problemów robić ani sobie z zachodu ani nikomu mówić bo no mi to nie pomaga, powiedzenie. Ja sobie tu pomagam, mówiąc te wszystkie, właśnie swoje wywody, tak? Nagrywając te nagrania. Ale czuję, kurwa, taki ból, że kurwa sobie nie myślę, że sobie nie poradzę, że się dołuje, że niczego nie potrafię, że mam trudności z podstawą, podstawowym podstawowymi umiejętnościami w życiu które będę miał na pewno i mam i tam mnie tak kurwa wszystko boli, że wszystko, wszystko każdy wszystko, wszystko za mnie kurwa robi że ja nigdy się nie nauczę takiej totalnej samodzielności tak żeby pójść kurwa na swoje w końcu i to cię boli to cię boli najbardziej bo to jest ten ból właśnie, który kurwa czujesz który cię męczy który cię niszczy kurwa od środka i to nie jest ból kurwa że nie chce mi się czegoś żebym leżał całymi dniami nic nie robił tylko to jest ból innego rodzaju że ja myślę, że kurwa nic z tego nie będzie że, że mam myśli tylko negatywne o sobie, tak? że sobie nie poradzę, że jestem do niczego i tak dalej, i tak dalej, bo kurwa wszystko za mnie robią. Dlatego tak się czuję. I nie mówcie mi, że ja wiecie jak się czuję, bo nie wiecie, kurwa, nie wiecie. Tylko z tych nagle możecie się dowiedzieć, jak ja się czuję. I czuję się źle. Bo jestem sam i teraz coś czuję, kurwa. Teraz, teraz mi czegoś brakuje. A nie wiedziałem, że to w ogóle nastąpi. Że będzie to tak cały czas. Że będę po prostu ubrał życie dzień za dniem i się nie zastanawiał, kurwa, nie? Ale jak widać, nie jest tak. Że mnie już coś męczy. Coś mnie, coś mnie po prostu wprowadza w stan tak depresyjny. Tak um, niszczący mnie od środka. W tym bólu, w tym co czuję, tak? Ja nie potrafię tego określić. Ale Także nie mówcie mi co jest dla mnie lepsze, bo nie wiecie, kurwa ludzie. Nie wiecie. tyle co miałem do powiedzenia ale ten ból mnie żera i mam nadzieję, że w końcu kiedyś to się skończy, bo ja już mam dość, ja już mam dość wysłuchiwania waszych mądrości wysłuchiwania dobrych kurź czy to z rodziny dalszej, czy ktokolwiek, co ja mam robić, co tego wam tak łatwo to wszystko przychodzi, a mnie to kurwa wszystko boli, ja trzymam wszystko w sobie bo ja nie chcę kurwa nikomu robić zachodu problemów i tego całego pseudo pomagania Przez tych innych ludzi Tych instytucji Tych wszystkich mundrali kurwa Co wiedzą najlepiej Bo ja nie chcę ich pomocy Bo jak zaczną się wpierdzielać To ja wszystko do góry nogami będę miał wywrócone A ja tego nie chcę To tego też nie chcę tak No Dlatego I nie wiecie ludzie co ja czuję Możecie sobie gadać kurde Między sobą Ale nie wiecie Jaki to jest, kurwa, ból. Jaki to jest... Jak cię tak dajdzie. Nie wiem, co się ze mną stało. Nie wiem, czy to jest... Jest coś pozytywnego, czy nie, bo, bo ja tego nie wiem dokładnie, ale chyba coś pozytywnego, tak? Jezu, jak ja długo jeszcze to wytrzymam.